Cześć, audycja kadr Ci w oko. Dzisiaj odcinek 84. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Wesołych świąt wszystkim. Jeśli ktoś słucha to w święta. To My to w puścimy współczy. w święta, kurczę, No to, to jest w sumie taka straszna powinność dla mnie. Będę musiał w wielkanocną niedzielę najprawdopodobniej wstać i nacisnąć na YouTubie publikuj nie powinno tak się robić. Dlaczego ta niedziela wypadła akurat w tą niedzielę? Chyba możemy zaplanować, żeby się samo opublikowało, wiesz? O, no, to, to muszę to sprawdzić, ale to na, y, nasze świąteczne problemy, i tak jesteśmy, można powiedzieć, mało świąteczni, więc i tak prędzej czy później ten komputer pójdzie w ruch, pewnie w niedzielę, nie? Nie będzie mnie w domu, więc nie. Mhm, dobra. Ale no, mam neta w telefonie. W moim przypadku pewnie będzie podobnie. Także tego przejdźmy do komiksików na początek zapowiedzi. zapowiedzi. Zapowiedzi konkretnie dwie od wydawnictwa 23, które coraz mocniej zdaje się będziemy lubić i polecać i w ogóle fajne jest. Co my tam mamy, Andrzej? Tak, bo to, to się oczywiście wiąże tylko z tym, o czym wspominaliśmy wcześniej, że po prostu co do jednego wydawnictwa kiedyś byliśmy za bardzo hura optymistycznie jak się zaczęło, natomiast wszystkie wydawnictwa, które powstały po nim, Było już się... zasługują sobie na to, to miana, a wydawnictwo 23 dało nam wspaniałego broma. Tak jest. I da nam kolejne dwa komiksy już wkrótce. Zaczynam... Jeden nawet częściowo można powiedzieć, że znamy, bo komiks, o którym myślę, że masz zamiar wspomnieć, czyli ten, który ukaże się na łódzkiej MFC, mhm. czyli to będzie Johannes Szachm szachman, szachman, szachman, szachman, tak, ja, jakkolwiek, <grywa> to jest komiks, który ukazywał się w Warhlaka i zawsze, zawsze mi się podobał, natomiast twórcami Johannesa Szachmana są Mateusz Piątkowski i Jacek Kuziemski, który publikuje pod pseudonimem Brzozo. Tak jest, natomiast sam Johannes Szachman to według opisu najpotężniejszy mak w historii Ligi Hanzeatyckiej, skarzec o wielkiej mocy, wiedzy, mądrości i brodzie. Jednak nawet on musi mierzyć się z problemami, które przerastają każdego z nas, takimi jak rodzice, głowa w słoiku, uciekającego golemy, Lenin buntujący klasę z krzacią. No i ja również, jako że znam część, bo nie, nie, wszystkie, nie wszystkie odsłony tego komiksu znam z warchlaków gdyż ponieważ pierwsze dwa warszlaki mnie ominęły szerokim łukiem i jak to standardowo tym Tymczyński nigdy tego nie nadrobił no ale to co udało mi się przeczytać jest fajne, zostało udostępnione na Facebooku kilka stron przykładowych, więc możecie sobie sprawdzić i okładka która nie jest ostateczną wersją okładki, mi się podoba już, ale zobaczymy co tam ewentualnie wydawnictwo zaproponuje jako wersję tą, tą tęże ostateczną, no mhm. i tak jak wspomnieliśmy, to jest zapowiedź na festiwal komiksów łodzi, o którym zresztą zaraz coś jeszcze powiemy, ale jest jeszcze druga zapowiedź. Jest. Drugą zapowiedzią jest komiks pod tytułem Warkocz autorstwa Katarzyny Klas, którą możecie kojarzyć pod pseudonimu KTH. Wspominaliśmy chyba dwa razy przy Zinach. Tak, no na pewno było wspominane, bo jak przeczytałem ten pseudonim podczas przydania tejże zapowiedzi, to mówię, a Znam. A skoro znam. Już wiem co. Tak, skoro, skoro znam, to znaczy jakiegoś zina muszę mieć. A skoro A. mam, to pewnie było też wspominane o nim. Dokładnie. No, graficznie to już. Ja jestem wielkim fanem tego stylu tej autorki. Polecam też obserwowanie na Instagramie, oczywiście. Natomiast, no, no bardzo czekam, bo historia zapowiada się bardzo fajnie. Tutaj mamy opis, że Warkocz to fantastyczna opowieść o dziewczynie, która po stracie swoich pięknych włosów zmienia się w zgorzkniałą staruszkę. Na tym jednak ich historia się nie kończy. W świecie niesamowitej słowiańskiej i ludowych wierzeń wiele może się zdarzyć. Tak, I warto, I super. warto podkreślić, że e, pierwszych 30 stron tego komiksu jest do przeczytania bez naj najmniejszego problemu. Tam na, na Facebooku Wydawnictwa 23 jest podany jest podany link jest podany do link. Tapasa mm -hmm. i no, to co widać też na udostępnionych stronach przykładowych jest bardzo ładne, bardzo mi się to podoba, strony przykładowe na Facebooku i na Tapasie są w wersji angielskiej, oczywiście u nas będzie to edycja polskojęzyczna, czekam, jaram się i widzę, że nie dałem lajka, na Facebooku zmieniam to, Pyk. poszło, lubię to teraz. Oficjalnie, oficjalnie to teraz no, w, Więc tutaj no, niesamowite rzeczy zapowiedziane od polskich twórców i no bardzo się cieszymy. I tak. patrząc na to, jak Brom świetnie się sprzedaje i że nawet w tak dużej księgarni, jaką jest Gildia, gdzie dużo osób zaopatruje się w komiksy superhero, to w zestawieniu komiksowego top 5 za Połowę kwietnia można powiedzieć, prawda? Bo od 3 mm -hmm. do 17 e, to był na trzecim miejscu, wyprzedzając Batman Metal, wyprzedzając e, action comics numer tysięczny. No wyprzedzieli go Meta Baroni i BBPO. Mm -hmm. No z BBPO przegrać też żaden wstyd, ale trzecie miejsce i tak robi wrażenie. Dokładnie, wie, wie, więc super wydawnictwo 23. E, Niech działa nam jak najdłużej, niech mm -hmm. wydaje nam jak najdłużej, bardzo się e, cieszymy z obecności istnienia tego wydawnictwa. No, a jeśli wybieracie się na e, Pyrkon, tak? jakoś niedługo jest? Nie? No, za tydzień. Za tydzień. Jeśli wybieracie się na Pyrkon, to w niedzielę o 13 na sali komiksowej będzie spotkanie z Unką, e, autorką Broma, więc jeśli jeszcze nie spotkaliście się z Bromem, to polecam nadrobić, bo myślę, że to jest komiks, który ma duży potencjał do wyprzedania się. I będzie to też komiks, który będzie dostępny na Perkonie, na stoisku Unii Komiksowej. Tutaj mam podane numer 159, kompletnie nic mi to nie mówi, ale z tego co... Ale to tam. Tak, ale to tam i z tego co pamiętam w zeszłym roku Unia Komiksowa też była na Pyrkonie mieli takie swoje stoisko no cieszy mnie to, że na Pyrkonie jest tych komiksów w strefie handlowej coraz więcej na pewno też będzie spotkanie wróć, nie? spotkanie stoisko Egmontu będzie nowy katalog, który tam się pojawi. Okładka już została tego katalogu pokazana, jest na niej Wiedźmun, jest, jest, jest, no na, wiedźmin, niej, jest na niej tak, Wiedźmin, więc, tak. więc najprawdopodobniej można się domyślać, że być może kolejny <śmiech> Wiedźmin zostanie zapowiedziany, natomiast co będzie tam jeszcze, to się przekonamy już za tydzień, tak jak wspomniałem ja z tego co wiem na Pyrkonie będę jeżeli oczywiście nic się nie stanie nic jakieś trzęsienie ziemi i inne dziwne rzeczy to na Pyrkonie się pojawię mam tam jeden punkt programowy w tym roku oszczędnie z różnych powodów ale coś tam, coś tam będzie Niemniej z tego co widziałem rozkład jazdy no to jest na co czekać natomiast wspomnieliśmy o MFC i mhm. O tym, co wydawnictwo 23 planuje na te wydarzenie, ale warto też wspomnieć o tym, że... Znowu jest gdzie indziej. Tak jest, jest gdzie indziej i mm, zaraz powiemy, gd Expo, ulica gdzie... ulica do... Aleja Politechniki 4, ulica Aleja, debil, Jezus. <ślad> <ślad> no przynajmniej, ale... przynajmniej szczery. <ślad> Aleja Politechniki 4 w Łodzi... No więc będziemy mieli kolejne miejsce i to na jubileuszowy 30. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier mm. w Łodzi. Tylko mm. tutaj z tego co widzę, znaczy jest oczywiście podane, że 1000 metrów kwadratowych, strefy targowej, 4 sale konferencyjne na 120 osób każda. No, na spotkanie z segmentem to chyba tą aulę powinni tam podsumować. No bo jest jeszcze główna sala spotkań mm -hmm. właśnie ta aula na 460 osób. E, miejmy nadzieję, że będzie działała wszędzie klimatyzacja i wszędzie nagłośnienie. Mm -hmm. Jest blisko centrum, według tego, co, co wszystkie informacje są podane. Akurat to pewnie przez to, że znaleźliśmy ten taki parking z boku przy, przy Atlas Arenie. Mm -hmm. Dlatego przenieśli. <laughs> No cóż, ale z dworca kalickiego, jak i z dworca Łódź Fabryczna jest w miarę niedaleki dojazd, odpowiednio to są to 2 i 3 kilometry, jak pojawiła się ta informacja to sobie oczywiście wszedłem na MPK Łódź i tak sobie posprawdzałem mniej więcej jaki tam jest dojazd. Nie jest to tragedia, to jest, powiem tak, że z dworca Łódź Kaliska jest bezpośredni tramwaj, tam parę przystanków, z dworca Łódź Fabryczna jest prawie bezpośredni autobus, który kursuje co 12 minut, z Widzewa ewentualnie jest problem, ale tutaj z pomocą po, przybyła Katarzyna Wittersheim Która zasugerowała skorzystanie z łódzkiej kolei aglomeracyjnej tam Z Widzewa na jakiś tam dworzec A później z kawałeczek, kawałeczek do przejścia Więc nie, nie ma tragedii z jakiegokolwiek dworca byście się, no, Na jakimkolwiek dworcu byście się nie pojawili To można tam spokojnie dojechać Chyba, że jesteście e, bardzo mocno obładowani Chyba, że jesteście bardzo mocno obładowani komiksami, to wtedy może być jakiś malutki problem. E, z parkowaniem, z tego co mi wiadomo, też e, wielkiego problemu nie będzie, gdyż dookoła targów jest parking. E, natomiast jest także naprzeciwko Centrum Handlowe Sukcesja. I e, nie, nie jest tam kasowana jakaś opłata za, e, za ten zaparkowanie, więc jest, jest całkiem nieźle. Natomiast jeśli chodzi o same takie szczegóły techniczne, to z tego co mi się wydaje, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, być może dla wydawców jest to dobra, jest to dobra informacja, ta zmiana lokalizacji. W zależności od cen. Tak, zwłaszcza dla tych tutaj Łukasz Kowalczyk, odhaczone, za, zapytał komentarzu pod tym postem, czy zmienią się ceny za stoiska i dostał odpowiedź, że nie powinny się znacząco zmienić. Na co sam stwierdził, że spoko, bo i tak są wręcz tam dumpingowe ceny. Natomiast jeśli chodzi mi o wystawców, co ja zacząłem mówić? Aha, że myślę, że niektórzy na pewno się ucieszą z powodu tego, że nie będą rozlokowani po jakichś schodach, pod schodami... Tak jak mi mówiłeś, że w tym roku znaczy w ubiegłym roku na festiwalu, na którym mnie niestety nie było, na przykład celuloza była tak troszeczkę dziwnie umiejscowiona, że... Bo oni byli tak za, za tą windą mhm. do toalety dla niepełnosprawnych i jak przechodziłeś, a byli pod kątem, to ich nie widziałaś. Trzeba było iść od drugiej strony, żeby ich zobaczyć. O, właśnie. A... Znaczy, no właśnie. chyba, że się rozglądałeś, a nie tak jak ja, idiota z klapkami na oczach, nie widzę po bokach. Ewentualnie też pamiętasz Karel i Szeptucha w zeszłym roku tak troszeczkę narzekali na lokalizację swojego stoiska, które było tak pośrodku... Przed nie, festiwalem. Nie, no, przed festiwalem, po festiwalu już pewnie nie narzekali, mu powiadasz. No, mieli gigantyczne banery, więc mm. myślę, że akurat łatwo było tam trafić. Okej, okay, ale niemniej podejrzewam, że taka jedna wielka sala, która nie będzie... Hmm, Ciasnym, przepełnionym ludźmi, pierścieniem, śmierdzącym momentami, bo tam pamiętasz, z niektórych kibli to ostro potrafiło jechać z tym koksem. No i wydaje mi się, że to jest całkiem fajna zmiana. Na pewno też, jak dla mnie, tak na, na pierwszy rzut oka dobrą zmianą, tak, jest to, że to będzie w pobliżu cywilizacji. Bardzo w pobliżu cywilizacji, bo po drugiej stronie ulicy jest ponoć dość duże centrum handlowe i nie będzie sytuacji, że albo kupujesz półlitrową kolę za, 5, za 8 zł, albo musisz dymać półtora kilometra, żeby kupić cokolwiek w jakiejś normalnej cenie, a to nieraz było problemem na, na festiwalu. M, przynajmniej jak dla mnie. Mhm. Będzie z tego, co widziałem na Facebooku jest zaplanowana strefa m, food trucków. Nie wiem, nie, nie wiem, jak to wyglądało w zeszłym roku, to ty się możesz wypowiedzieć. Ja, tak jak ostatnio, mhm. czyli ok. Więc, więc no jest ok. Więc, no jak dla mnie ta zmiana ma więcej dobrego niż, niż złego. Jedyny tam jakiś minus, który ewentualnie dostrzegam, to jest to, że koło Atlas Areny naprawdę było bardzo łatwo zaparkować. To prawda. Natomiast mm. będziemy mieli bliżej na ramen. O, i to jest mega dobra wiadomość. To jest najlepsza <głos> zmiana, jaką można było wymyślić. Jedyna D rzecz, której mogę się ewentualnie obawiać, to um, stan, czy będziemy mieli możliwość y, robienia najważniejszej rzeczy. Rzeczy na festiwalu w Łodzi, czyli siedzenia na trybunach i gadania, które bardzo polubiłem, odkąd festiwal był na Atlas Arenie. No biorąc pod uwagę to, że na, na, na tym, że Expo Łódź może jakichkolwiek trybun brakować, to może być z tym pewien problem. No ale coś za co. Musimy to sprawdzić? Jak coś, to sobie przywieziemy leżaki. Tak, ja ew ewidentnie mam zamiar w tym roku być, ale w zeszłym roku też miałem zamiar być. Różnie bywa? Czasem różnie. ci rura w piwnicy pęknie? Czasem co innego pęknie. Dokładnie. E, I no. Hmm, trzeba, trzeba wtedy wybierać ważniejsze sprawy niż komiksiki, bo są ważniejsze sprawy niż komiksiki, aczkolwiek mało. Natomiast co, jeszcze co do zmiany tego miejsca, hmm, nie wiem, jak, jak wasza jest opinia na ten temat, ja tylko chciałbym przypomnieć. A Czy w ogóle ktoś może tam był, bo to też, też hmm. ciekawa rzecz. Tak, właśnie jak sobie tak patrzę czy na... To są miejsca, gdzie można siedzieć. Jak sobie patrzę na takie komentarze pod y, postem... A jeden hmm. jest bardzo zabawny. Tak, właśnie ten, na, ten, ten taki długi, no, tak. aż, so, aż sobie przeczy, przeczytam go w połowie, bo on w połowie przestaje być zabawny, a robi się, robi się smutny. E, pytanie do organizatorów. Kiedyś MFK równało się EłDK, ulica Trauguta, przez ponad 20 lat. Później się człowiek musiał przestawić na renę. W końcu się udało. Teraz jeszcze jakaś inna lokalizacja. Czy to oznacza, że co jakiś czas przeprowadzka? Przecież w EłDKu to już była tradycja. Czy organizatorzy nie uważają, że nie dostrzegają tego, że ten, w ten sposób traci, się, traci człowiek więź z festiwalem? Oj, nie wiem, ja jakoś bardzo źle wspominam ten EUDEK. To było... Ja tam byłem chyba trzy razy? No, ja tam też, Al... też byłem trzy razy. No, w końcu no to dwa byłem... razy byłem, bo raz mniej nie było. Mhm. No ja, ja byłem trzy razy i kurczę, to no z te, ta, ta hala targowa to jeszcze dawała radę, ale ten drugi budynek, to no tam było ciężko. Ale było blisko do Piotrkowskiej. Dobra, więc y, czy, czy ta zmiana będzie fajna, to y, zobaczymy we wrześniu, natomiast też warto wspomnieć, że to nie jest zmiana na stałe, ponieważ jak mam nadzieję wiemy, a jeżeli nie wiemy to się dowiemy, tym docelowym miejscem na Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w jest EC1, jeden. który mhm. jest budowany i to te zapewne, nie wiem, może tylko w tym roku w Expo, w, w Expo Łódź się odbędzie Możliwe. festiwal, może za rok już w 2020 już się uda do tego EC1 przenieść, tam plany są bardzo ciekawie wyglądające, no i zobacz. samo miejsce jest bardzo ciekawie wyglądające, bo mhm. była tam wystawa prac z konkursu na krótką formę festiwalowego, także mieliśmy okazję być no, na ostatnim festiwalu i mogłoby być naprawdę naprawdę ciekawe miejsce, ale to się dopiero przekonamy, nie? Mhm. I tak w głównej mierze dla mnie festiwal tworzą ludzie, nie miejsce, mhm. no więc... Żeby było coś zjeść, żeby kibel był czysty i żeby nie było ciasno, żeby było powietrze do oddychania. I żeby było dużo fajnych komiksików. Tak. I, I będzie git. Jakby mieli taki ekstremalnie duży namiot, to mhm. też bym przeżył pewnie musiałby być naprawdę dużo. <głos> to bym właśnie tak sobie myślę. jak duży musiałby być ten namiot. Ale okej. Okay. Przejdźmy do kolejnych rzeczy, a w zasadzie mm, Smutnych teraz, rzeczy teraz? Nie, nie, teraz... A no, nie, seriale takich, teraz. Takich we, wesoło smutnych rzeczy, ponieważ chcieli, chciałem paru zdaniach powiedzieć o serialach, które się dzieją, które będą się działy, które być może się będą działy, bo dużo się dzieje. To ja powiem tylko, mm -hmm. wtrącę ci się, bo później to zapomnę, powiem o bardzo smutnej rzeczy dla mnie, jaką jest skasowanie linii figurek Luchadorów z DC Comics. No to jest graństwo. Tak, bo były naprawdę fajne i bardzo nam się podobały. No, to ale jest, nie będzie. To jest zdraństwo No niestety Warner coś mm. ostatnio... No ale ty, typowy Warner, prawda? Pojawiła się bodajże w dniu wczorajszym w stosunku do momentu, w którym nagrywamy czy też w dniu przedwczorajszym. Nie pamiętam, nieważne. Kilka dni temu. Taka króciutka zapowiedź Swamfdinga mm -hmm. z mm -hmm. DC Universe. To, to była taka zajawka w zasadzie pokazująca tylko mniej więcej, jak ta postać będzie wyglądać. Filmik trwający, nie wiem, 15 sekund. Wyglądało to, widzisz? Widziałem, Widziałeś. I jak Ci się podobało? Fajnie. Tak, wygląda fajnie. I ja też mówię, o spoko, zapowiada się całkiem nieźle, biorąc pod uwagę to, że Doom Patrol wciąż jest fajnym seriale, no to na ten słownik się człowiek zaczął trosze, troszeczkę bardziej nakręcać. No i obejrzałem sobie ten filmik, wchodzę w internety, a tu się okazuje, że to jest taka akcja gaśnicza w przypadku DC Universe, ponieważ od całego, od samego poranka tegoż dnia krążyły po internecie informacje o tym, że ze względu na różnice kreatywne nie znoszę tego zwrotu. Pierwszy sezon Swampinga został ucięty z 13 odcinków do 10. W sumie nie wiadomo, czy on się w ogóle pokaże na DC Universe, czy, czy gdzieś go tam nie, nie puszczą na serwisie streamingowym od Warnera, który powstaje pojawiły się pogłoski, jak się pojawiają pogłoski wobec wokół Warnera to nie mogą one być dobre nie? zauważyłeś, że... No tak, tak No więc pojawiły się pogłoski, że w sumie to Warner się zastanawia nad tym czy tą platformę DC Universe, która podobno jest sukcesem czy jej nie zlikwidować, bo przecież robią swoją własną Warnerową więc można by było to wszystko co tam jest aktualnie dodane, dodawane bo cały czas dodaje się tam ogromna baza komiksów w wersji cyfrowej, mhm. czy po prostu nie zamknąć tego wszystkiego w cholerę i przenieść do tego serwisu streamingowego, który kiedyś tam powstanie i o, łącznie z serialami. Później pojawiła się kolejna plotka polegająca na tym, że a w sumie może tylko seriale przeniesiemy i w sumie wtedy ta platforma streamingowa już tak mało co miałaby do streamingowania, mhm. jeśli chodzi o seriale przynajmniej. No i, no i chaos, chaos. Znowu nie wiadomo, co będzie, czego nie będzie. No, typowy Warner. Pamiętasz, jak lata, lata temu ogłosili, jakie kolejne filmy będą w tych w, kinowy, w kinowym uniwersum DC eee. i ile z tego zrobiono, a no. konkretnie nic. No to, a Flash chyba dalej nie istnieje, nie? On jest w jakimś takim próżni. Tak, w jakimś zawieszeniu. Znaczy tam teraz słyszałem, że Ezra Miller miał, ma być współautorem scenariusza, no, ale... No wciąż nie kręcą, prawda? No i z tymi serialami teraz znowu się zrobiło takie małe zamieszanie, ale no cóż, jedna zła wiadomość pojawia, to jest taka, jaką teraz wspomnieliśmy, kolejną, nie najlepszą wiadomością jest to, że również nie do końca wiadomo co z serialami konkurencyjnymi, czyli tymi marvelowskimi, bo E, na przykład Gifted Obdarowani, czy jak to się tam nazywa, które olałem na początku drugiego sezonu, bo się zrobiło strasznie mdłe, zostało skasowane, ale w sumie nie skasowane, bo być może jednak na Disney Plus będą robić no kolejne odcinki i w sumie nie wiadomo. Aha, Aha. nic nie wiadomo. Tak jest. E, Legion, który bardzo fajny serial, bardzo polecamy, zostało mhm. już ogłoszone, że trzeci sezon będzie finałem. Ale przynajmniej serial się doczeka finału, a nie zostanie skasowany, tak jak wszystkie inne seriale Marvela, które ostatnio się kończyły. Zauważyłeś to, że w Marvelu jak serial się kończy to jest skasowany, a w DC najczęściej jednak nie? Przynajmniej w ostatnich latach? Jakie DC tam serial? A, dobra. No na przykład w tym sezonie Gotham finał, Zombie finał, Preacher finał, Arrow będzie mieć finał, to są cztery seriale. Coś jeszcze się kończy? Może coś jeszcze się tam po drodze będzie kończyło, ale są to takie finały naturalne, które nie, nie są wymuszone jakimiś mega złymi wynikami oglądalności. A no, może są? Znaczy wiesz, może jest tak, że, że i tak miałyby być skasowane tylko. No tak, tak. Robicie tylko, tu i kończycie, nie? No tak, nie. tylko w sensie właśnie o to chodzi, że nie jest... A nie, że w połowie urwana. Tak, no, dokładnie, no, że, no. że jest zrobione jakieś satysfakcjonujące bardziej lub mniej finał. No na finał tam teraz czekam, bo to już lada moment. Zdaje się, że w nowy piątek, więc cholera, nie obejrze cholerstwa. No ale ten... E, w, a może? A może się no, uda, no, no, no nie wiadomo. E, teraz też niedawno pojawiła się informacja, że wy, wywalono showrunnerów, z serialu Y The Last Man mm -hmm. a że wywalono showrunnerów to też od razu cały świat przeobiegła plotka, że skasowano przy okazji cały serial no, dużo się ostatnio dzieje jeśli chodzi o te seriale są też dobre informacje bo na przykład Umbrella Academy ma drugi sezon i z tego się cieszymy wydaje mi się, że oboje się cieszymy tak, Przecież tak no. tak jest. Um, no Umbrella Academy akurat było taki, taką jedną z fajniejszych produkcji jeśli chodzi o e, około komiksowe rzeczy, e, drugi sezon Happy wciąż jest fajny, aczkolwiek podejrzewam, że trzeciego już nie będzie, patrząc na wyniki oglądalności. No cóż. Ale w, w przypadku Happy to chyba akurat jest na tyle fajnie, że jeden sezon jest jedną zamkniętą historią, więc nawet jeżeli drugi sezon dobiegnie do końca i powiedzą, no nie, nie robimy trzeciego, no to nie, nie urwą tego w połowie w jakiej, jakiejś historii, więc, więc w sumie jest spoko. Natomiast z seriali takich niekomiksowych mhm. wa warto wspomnieć, bo jest tam silny pierwiastek komiksowy pod postacią Henry'ego Cavill'a. Czyli mhm. alias Supermana pojawiła się informacja, że Wiedźmin będzie w trzecim kwartale tego roku i już pojawiły się narzekania, że jak to, tak szybko, bo faktycznie osiem odcinków no. trzeba kręcić, no co najmniej z pięć lat, twórcy Gry o Tron pokazali, że sześciodcinkowy odcinkowy sezon można kręcić dwa lata i po premierze się okaże, że w sumie wygląda źle. Nie wiem, oglądasz Gry e, Czekam, natomiast mm. e, śledząc wszelkiego rodzaju fora o postprodukcji dźwięku mm. i obrazu nie da się uniknąć czym się żywią smoki budżetem na CGI, więc... Mm -hmm. e... znaczy ja Jeszcze je... nie widziałem, natomiast domyślam się, że smoki nie wyglądają najlepiej. Znaczy nie, smoki akurat nie wyglądają źle, A, ale je, smoki je, zeżarły. jest w pierwszym, w pierwszym odcinku nowego sezonu taka scena, gdzie Smoki przelatują nad Winterfell i to Winterfell wygląda strasznie źle. Po prostu jakby ktoś wystrugał. Bo smoki zażarły to. Tak, dokładnie. Mm. Smoki, smoki wyglądają dobrze, a w tle widać Winterfell, które wygląda jak nie wiem, jak, jakaś plansza z Heroes 3 of Might and Magic, które, które, są, które są wybitną grą, oczywiście, dokładnie. ale no, no, wiesz, to jest jednak tro gra, tro gra trochę ma już na karku i wcale nie mówię o tym, HD coś tam, Remaster Edition, która. W... Nie, ale jak do zwykłych Heroes sobie ściągniesz HD Moda, to jest spoko. No tak, no, ale to nie wyglądało, jakby miało tego HD moda No, no, no w każdym razie, ach dobra Trochę odlecieliśmy od komiksików, ale trzeba wrócić do komiksików Ale z, dalej w wersji niekoniecznie komiksikowej, tylko wys, wielkoekranowej I czyżby nadszedł ten dzień, Czas narzekać. możemy ponarzekać Tak, czas narzekać, ja powiem więcej, ja się cieszę, że wreszcie jest okazja do ponarzekania ale, Trenowałeś lata Ale jest mi strasznie smutno przy jakiej okazji Tak, trzeba, to trzeba. też jest smutno. No bo co, Hellboy? Jest do dupy jest do dupy. Minuta ciszy. Nie no dobra, bez przesady, ale naprawdę nad tym filmem z jakaś zasłona milczenia się naprawdę powinna, że tak to imię, spuścić. Ech, no to... Więc teraz będziemy o nim mówić, wbrew temu, co tak, tak. Nie no, się trzeba, trzeba troszeczkę ponarzekać, bo, bo to tak oczyszcza trochę z negatywnych emocji. A... Negatywnych emocji po tym filmie było naprawdę dużo. Ja do końca wierzyłem, że ten film nie będzie tak zły, jak zapowiedzi sugerują. Mhm. Nawet się nie przejąłem jakoś szczególnie mocno tym, że zaliczył, zaliczył film 10% na Rotenie, mhm. bo to zawsze jest w sumie zabawne jak no, coś. Bo to. Tylko tylko Roten. To, ale to zawsze jest zabawne, jak, jak widzisz, ocenę na Rotenie, którą wszyscy biorą za jakiś pewnik. I ja nie ukrywam, że też się troszeczkę nią sugeruję, bo idąc do kinana chyba jednak się nastawiałem na coś. Raczej złego, co może mnie ewentualnie pozytywnie zaskoczyć. Też właśnie przez tą ocenę, ale no, Rotten to jest taka strona, gdzie każdy sezon Aroła ma powyżej 90%, więc no ciężko to brać jako, jako coś naprawdę super no, obiektywnego obejrzeć, i tak nie? dalej. No, zawsze warto samemu obejrzeć i samemu wyrobić sobie zdanie, ale nie spodziewałem się, że Hellboy po 10 sekundach od rozpoczęcia się już, już mnie szczeli w pysk tak negatywnie bardzo mocno. Ze względu na to, że ma, I przez cały film odnosiłem takie wrażenie, że zebrano jakąś grupę gimnazjalistów, i tutaj, mhm. albo, albo raczej gimnazjalistów, powiedziano, powiedziano im, ej słuchajcie, robimy film z kategorią R, wyżyjcie się. Mhm. I tak wygląda scenariusz do tego filmu. Nie pod... Według mnie na spotkaniu producenckim uznali, że Deadpool był wielkim hitem i czy mają licencję na coś, co jest czerwone. I w ten sposób powstał nowy film Hellboya. No, ja, ja też mam takie wrażenie, że tam jakieś spotkanie Producenckie było i hej, robimy film Z kategorią R, a wszyscy Ło, to mój syn napisze scenariusz I, <grafy> i tak powstał po prostu no, no. I tak powstał Współczesny DC Comics niestety ale to... No ale wracając <grafy> do Hellboya no, Znaczy, wiesz Moment, w którym zaczyna się film Jest, nie wiem, piąta czy dziesiąta sekunda Włącza się narrator Który zaczyna rzucać przekleństwami Które kompletnie wybijają z jakiejkolwiek Immersji? Nie, immersja to jest w grach, no to jakieś zaangażowanie do, a, no, do, no, do, tak. do filmu. Mhm. I jest takie. Och, i A to dopiero jest dziesiąta sekunda filmu, nie? A co dopiero dalej? No i właśnie miałem takie wrażenie, że przekleństwa wrzucali, o bo jest, mamy Erkę, no to przekleństwa, Flaki, ta, ta krew, ta przemoc przerysowana, niepotrzebna, momentami też wrzucana na hamca, tak, o bo mamy Erkę, mamy Erkę, róbmy Erkę. No i. No i pomijając fakt szczegółów fabularnych, do których pewnie zaraz przejdziemy, no właśnie mam takie wrażenie, że no właśnie ale musieliśmy być bardzo uważni, żeby w ogóle fabułę zauważyć. Tak, tym, ale tam no, i, i na nią, nad nią też się popastwimy zapewne za Tak, moment. Ale wiesz, jest inaczej jak idziesz, jak idziesz na film, który jest sieką mhm. i e, masz zwiastun, nie wiem, Johnów Wójków, e, Dreda, Wright czy nawet, wiesz, ze starszych filmów jednorękiego boksera, to bardzo stary film. Wejścia smoka, cokolwiek. Mój wie? ukochany człowiek Demolka na zawsze w sercu. Jeśli jest tak, że, wiesz, jest film, który będzie sieka i będzie dużo kopania po mordach i myślisz że to jest szczera reklama, wiem czego się spodziewać. Mhm. Natomiast, wiesz, znasz Hellboya, wiesz o tym o okultyzmie folklorze, o ciężkim takim lovecraftowskim, horrorowym klimacie, tylko horrorowym nie gor, który został chyba na, na jaja zrobiony w filmie, tylko po prostu o horrorze. Eee, I myślisz sobie dobra, to Hellboy. Idziesz i tego tam nie ma. Tak, na, I... nawet Hellboy nie wygląda jak Hellboy, nie zachowuje się jak Hellboy. Och, to było to... No, no, no, wiesz, która scena być. byłaby najlepsza, gdyby ją wyciąć? Moment, kiedy Helbo jest w tej mgle i przychodzi chatka Baby Jagi. Mm. I sa sama ta scena, pozbawiona mm. dowcipów i całej reszty, gdzie jest dużo mgły i Helbo jest czerwony, ale mimo wszystko taki trochę sprany, i pojawia się jakby w tym klimacie, bo na przykład sama scenografia domku Baby Jagi była super, tak. Natomiast wszystko inne było schrzanione, łącznie Wy, z wygląd, Babą Jagą. W, znaczy, wygląd Baby Jagi też był bardzo fajny i wygląd wielu potworów w tym filmie był Jak spoko. najbardziej, tylko że co do Baby Jagi, e, to nie była To lepiej by było, gdyby się nie ruszała. E, w sensie zrobienie, mm. grałeś kiedyś w Sol mm -hmm. Tam była taka postać jak Voldo, mm -hmm. co się tak wyginał, oczy miał zasłonięte, mm -hmm. miał takie... Być e, może był, no. A, no to Baba Jaga się ruszała jak Voldo. Mm -hmm. I to nie jest Baba Jaga, wiesz ta Baba Jaga, nie? która mm. jestem zbyt potężna, żeby robić cokolwiek, umieraj. Mm. E, tylko o, tu w ogóle będę się kręcić na boki i w ogóle walić breakdance. I zaraz I, będziemy nie? się bić. I, mm. i, I z każdym się trzeba bić. I on tam jeszcze narzeka w tym filmie na to, że o bez sensu, bo my ze wszystkimi się bijemy. I jak się pojawia jakiś problem, przywalę mu w ryj. Wtedy. I to jest... No, I oczywiście, no, no, coś... pro, problemy y, Hel... Znaczy nie, nie ukrywam, że ten film jest tak badziewny, że będziemy go Wam odradzać, więc tutaj trochę też pospoilerujemy. Nie, nie jakoś szczegół, nie dużo, ale tam Tam da... nie ma czego zaspoilerować. Tak. Największym problemem tego filmu jest to, że jeśli ktoś nie zna Helboja i obejrzy ten film, to prawdopodobnie nie przeczyta komiksu. No i nie. Bo a, jeśli a, są after. filmy, które są, wiesz, mm, powiedzmy, V jak vendetta. Ktoś nie zna komiksu, obejrzy film. Wydaje mi się, że spora szansa, że mu się ten film spodoba. Chyba, że doszuka się w tym, że stworzył go lewak komunista, czarodziej i tak dalej. Tak, tak. I no, tam reinkarnacja Rasputina i tak dalej. Tak no. uraz wygląda. Natomiast no. e, wiesz, to jest film, po którym możesz sięgnąć po, po komiks. Mhm. Tak samo z Watchmenami. Pomimo różnic oczywiście. Pomimo, pomimo różnic. nie mhm. Jest tak, że a film. E, bo oczywiście, wiesz, ktoś, kto przeczyta powie ci, komiks lepszy. Natomiast zawsze chciało mi lepsze. To, po, to powinno być dokładnie tak samo jak w komiksie, bo inaczej jest bez sensu. I wiesz, myślę, że jest szansa, że dużo osób sięgnie po Umbrella Academy, które się ekstremalnie różni mhm. od serialu. Natomiast, że wiesz, że to jest kolejna rzecz, po którą można sięgnąć, natomiast jakbym nie znał Hellboya i obejrzał serial, to bym umijał szerokim łukiem komiks i to, to jest według mnie najgorsza rzecz, jaką ten film może, może zrobić dla Helboja. No ja powiem jeszcze tak a propos już tej e, warstwy fabularnej, bo pomijając fakt, zresztą ty tam przed nagraniem bardzo fajnie kilka rzeczy wytknąłeś i mam nadzieję, że to wszystko powtórzysz teraz na, na, na live, ale chodzi mi o to tak, e, fabuła to jest zlepek, nie wiem, chyba z pięciu różnych historii komiksowych, i przez to, że pomijając fakt, że ciągle przeskakujemy od punktu A do punktu B I to w takie maksymalnie kretyńskie sposoby To czego my w tym filmie nie mamy? Jest Baba Nazistów Jaga, Jest Raz A, Putin. Nie, bo czekaj, byli naziści, cholera. Mm, Tak, jest, są naziści, jest Raz Putin. Przez jakieś 4 sekundy w tym filmie się pojawia Raz Putin. Mamy Homara, jo yy, Homara Johnsona? Tak. Mamy. mamy yy, Jakby sam Homar Johnson był, to nie byłoby tak, źle. Tak, mamy Babę Jagę. Mamy jakieś nawiązanie do tej historii w Meksyku z, z Luchadorami i tak dalej. Tak. Bo, bo jest. Yy, to mm, Nimue, no to przecież to też jest dość, dość ważna historia. No jest z dzikiego gonu historia. Tak, jest z dzikiego gonu, jest, jest tutaj dosłownie wszystko napchane do tego, do tego Helboja kinowego i wszystko jest napchane tak, o, odhaczone, lecimy dalej. Podczas gdy większość z tych historii, jeżeli czytaliście komiks, to doskonale zdajecie sobie sprawę, z tego, że większość z tych historii można by spokojnie zrobić jako samodzielny, pełnometrażowy film, tylko trzeba by, byłoby to. Nawet żeby... pojedyncze historie tak. ze spętanej trumny by się świetnie sprawdziły. Jako, Dokładnie. Jako film. Ja, jakoś tam w, to rozwinąć, yy, coś tam dopisać. O wtedy to już by było źle, bo jest inaczej niż komisja. Ale <grym> wie, wiele tych historii pojedynczych, czy nawet tych czteroczęściowych miniserii, które się później tam pojawiały w Hellboyu, doskonale by sobie poradziły jako samodzielne filmy. No, więc twórcy Hellboya stwierdzili, że wrzucimy 10 historii w półtora godzinny film, czy ile on tam mniej więcej dwie. miał? Dwie, o Jezu, dwie godziny. Tyle rzeczy mogłem robić przez te dwie godziny i byłyby lepsze. Na Nawet przykład, nic. Na przykład bi, bić, nie wiem, głową w ścianę byłoby ciekawiej. No ale ten, no i, no i w tym filmie jest wszystko. Oprócz... Yy, Dinozaurów. Oprócz Eibas Sapiena i Liz Sherman, bo przecież po co oni są w tym filmie, no, nie? Z jednym to bym się tak no tam. Znaczy czytałem, że y, była opcja, żeby y, aktor grający Aiba Sapiena w tych pierwszych dwóch filmach miał w tej scenie swoje cameo, tak, Dark Jones, dziękuję, ten facet, który y, jest takim, można powiedzieć, te, telewizyjną wersją człowieka, który zagra wszystko w wersji CGI bądź zbliżonej. Z... On nie gra w CG. Tak Znaczy on ma też rolę, który... W... No tak, ale w większości tak, ma ale... na sobie kostium, bo jest ekstremalnie chudy i tak, ekstremalnie... Jest ekstremalnie chudy, wysoki, ma taką charakterystyczną twarzą. tam w labiryncie fauna miał dwie role nawet. Tak, grał z... i fauna i to coś, co miało oczy tak, w, w rękach. To, to było spoko. W no Star Treku w start, gra... Discovery Saru. teraz gra, Saru. I no... A dzisiaj jest ostatni odcinek. No. Faktycznie, trzeba obejrzeć. No i on miał mieć swoje cameo w tym filmie, ale ze względu na właśnie Star Trek Discovery, no nie, nie pokryło się to. Może dobrze dla niego. Może nawet lepiej, faktycznie. No, no cóż, za, za to mamy Benadaimio. Nie wiem po co w tym filmie, ale jest. Jest ta. Lis nie, Alice Alice Alice, ja, Alice no, to na w tym filmie też w sumie jest nie, nie, nie, no, jest dużo rzeczy w tym filmie, które nie wiem po co są w tym filmie ale to ma ta... takie ciosy, że oddziela duszę od ciała no to nawet ładnie wyglądało w pewnym momencie tak, nie wiem po co było no też nie wiem po co to było, ale, ale mi się aktorka z kolei nie podobała w tej roli hmm. znaczy aktorka może jest dobra tylko nie miała co zagrać za bardzo, bo po prostu mamy tutaj, nie wiem Brytyjską fight fighterkę MMA <grym>, ze zdolnościami parapsychicznymi? Myślę, że to jest po prostu irlandzka wróżka. Mm -hmm. Irlandzko, w nie, no, to na komiksie była Irlandką, nie? No, tak czy siak, e z Wysp Brytyjskich wróżkę ze zdolnościami MMA. Mm -hmm. tak, tak to można podsumować, ok. No, no, Bena, dajmy, jak zobaczyłem, znaczy jak już ogłosili, kto go zagra. Znaczy jak już ogłosili drugi raz, kto go zagra, bo za pierwszym razem, miał to, tym być, razem na pewno. miał to być inny aktor, ale tam było pewne zamieszanie. No i tak mówię, Daniel Day Kim, no to to jest facet, którego kojarzę z Los Zagubieni, kojarzę go z, Hawa, z Hawaii 5 o z paru seriali go po prostu kojarzę. I ten przez cały film miałem takie wrażenie, że w przypadku jakiegoś ewentualnego sukcesu tego filmu, powstanie serial o przygodach Bena Daimyo. I po to on tam jest w tym, w tym filmie, bo tak to w sumie... Ja tak to w sobie nie umiem mu znaleźć jakiegoś zastosowania. Ta jego fabuła, to, ta próba pogłębienia jego charakteru była po prostu e, no tak jak wiele innych rzeczy w tym filmie. No, mhm. Po prostu no było, bo było odhaczone, lecimy dalej. Czy mamy jakiś. A je, jeszcze a propos y, negatywów, no nimue. Ja nie wiem, dlaczego cały czas ktoś uważa, że aktorka grająca panią. Nimue, oczywiście, Mila Jowowicz, no, dziękuję, że ona ma w ogóle jakiekolwiek zdolności aktorskie. A według nie ma. Nie w tej roli. No nie w tej roli. A w jakiej roli? Uważam, że w piątym elemencie fajnie gra. Lubiłem, Mila A Ach, piąty element, dobra, to jest dobry argument. Faktycznie, dwudziestoletni, ale, ale dobry argument. Ej no, wiesz, no. Nie no, do, do, do, dobre filmy się starzeją wolniej. Znaczy wiesz, jest tak, że czasem aktorzy nie potrafią się w każdego wcielić, mm. e, tylko zawsze grają tą samą osobę i musisz po prostu dobrać aktora do, do takiej roli. Nie? Jak Jacka Nicholsona lubię, mm. e, to Jack Nicholson musi grać albo wariata, albo kogoś, kto ma problemy ze złością, bo on nie potrafi nic innego zagrać. Ale nigdy go też nie obsadzono w innej roli. Mhm. Zawsze, zawsze grał kogoś takiego, kto wiesz, mógł w pewnym momencie wybuchnąć. I czy to była komedia? Sprawdzał się dobrze. Czy to był, wiesz, thriller, film sensacyjny, horror? Sprawdzał się dobrze. Po prostu no, musisz wiedzieć, co do kogo wiesz, przypasować. Jak, mhm. jak masz Jasona z Tetama, to będzie kopanie po mordach. I no i okej, okay. idziesz mm. na film z Jasonem z nie? No tak, ale w przypadku Milii Jowowicz, no tym piątym elementem mnie teraz trochę wytrąciłeś z rytmu, bo, ponieważ ja, ja niestety w pamięci mam te wszystkie Resident Evil. No to nie był najlepszy film. To no. nie były najlepsze filmy, oprócz jedynki, która jako tako się broni, ale też, też można powiedzieć średnio. Mhm. No na każda kolejna część, którą z jakiegoś powodu oglądałem, była tylko coraz gorsza i jak widziałem ją w tym filmie, to miałem po prostu... Przed oczami Alice z Resident Evil. Trzymaj drogą, jak jechałem tutaj, to mijało mnie auto z logiem Umbrella Corporation. Trochę to mnie zaniepokoiło, ale... Może nie wszystko jeszcze stracone. Natomiast no, Mila Jowowicz w roli Nimue... Znaczy ja mam z tą aktorką problem taki, że moim zdaniem ona jest w ogóle zero charyzmatyczna. Mm -hmm. Okej. Okay. Przynajmniej w filmach poza piątym elementem, w, w których ją widziałem i w tym filmie jest dokładnie tak samo. I no nie wiem, no ja nie czułem przez cały film tej grozy, którą powinienem czuć od postaci Nimue, która jest wielkim zagrożeniem w komiksach i to czuć i to widać. A no filmie... tutaj była takim wielkim czerwonym kapturkiem w pewnym mm. momencie. Chodzi o to, że nawet yy, nawet wiesz, jakby yy, kostiumowo Nimue była mdła. Ona była co po prostu uczesana i to nawet nie jakoś wiesz tak wiedźmowato, to tylko na bok. Mm. Miała tą koronę, ale ta korona była na chwilę i służyła do odłamywania i rzucania w ludzi drzazgami w pewnym momencie. No, tak, w I usiłuję sobie teraz na szybko przypomnieć, czy była ta korona poza tą sceną w ogóle gdzieś użyta? Na no, jakich... pierwszej scenie, jak, jak w jakiś widoczny sposób. Jak tam jedna czarownica ją dostaje? A faktycznie, no ten tam też, no, no ale cóż, no no wiele rzeczy w tym ogólnie, filmie. Ogólnie wiesz, powiem ci, że tak, tak kostiumowo to czasem było dziwnie, w sensie na, na przykład jak byli ci rycerze Ozyrysa, i ja pisa, spójrz na mnie, jesteś dzikiem, jesteś dzikiem, znaczy właściwie tam jeden był jeleniem, jeleniem mm -hmm. i była ta medium i masz tu takich typowych brytolskich klubów brytoli paranormalnych brytoli hmm. i czarną Marilyn Monroe. Myślać. Trochę, trochę, hmm. no to hmm. też hmm. takie niezbyt. Potwory były fajnie zaprojektowane, natomiast wiesz, reszta kostiumów była e, no. no... Najgorsze jest to, że Nimue była nijaka. Hmm. Że, że myślę, że mieliby problem ze jej, bo po prostu wyglądała jak zwykła dziewczyna na ulicy. I mogłaby się spokojnie, wiesz, tam skidować, o no, dobra. Po prostu będę tu stała i nikt mnie nie zauważy, ponieważ nie mam jakiejś zbroi, czy, hmm. czy wiesz, jakiś świec unoszących się nad głową. Na przykład takiego Hadesa z Wonder Woman, tego co Azarello pisał, to hmm. raczej ciężko byłoby nie znaleźć, bo mu się morda topi. I, hmm. <śmiech> tak. I, I to byłby problem. Na, natomiast Nimue była nijaka. Dużo rzeczy tam było nijakich. Hmm. No ale przejdźmy do tych rzeczy, z których się można pośmiać absolutnie, bo oczywiście też negatywnych, jeśli chodzi o ten film, tak, tak jak wspomniałeś przed nagraniem. Wszystko tam jest koło siebie. Tak, to jest piękne. Na Wyspach Brytyjskich według tego filmu nie potrzebujesz wcale komunikacji jakiejkolwiek. Dlatego, że jak Hellboy dowiedział się, że Nimu jest tam pod drzewem, to mówi, dobra, to idziemy tam teraz tam z lądku zdroju czy gdziekolwiek oni byli i idziemy tam. I ona się tam chyba teleportowała czy coś, oni tam akurat zdążyli przyjść i ona wyszła z tego teleportu czy nieważne. I później ona uciekła budować swoje imperium, tak? Mhm. I oni się wtedy dowiedzieli, że muszą sobie znaleźć takiego elo magicznego Ziomka. I on jest gdzieś tam w jaskini przy wybrzeżu Anglii. No to zeszli z góry i tam byli. I tu jest kolejna durna rzecz, mianowicie był tam, będziemy spoilerować, rzeczywiście teraz mhm. już bez oporów. Leżał tam w dziurze w ziemi, jak po prostu Saddam Hussein, leżał sobie Merlin, który był skazany na wieczne życie za karę, bo zdradził króla Artura czy coś tam. I Hellboy mu otwiera ten grób, no i jest tam elo, elo próba, e Hellboy przechodzi ją tak jak uważa i on mówi, o, kapa i umiera. <grym> I... A anu chyba, że wyszedł z grobu i mu anulowało karę, tak. może o tym nie wiedział, tak. że trzeba wyjść Anulował mu subskrypcję <grym> czy ci, ten Tak. No i później jest tak, że oni stamtąd muszą się udać do lądku zdroju I, I dom, który jest już terroryzowany przez potwory, które akurat fajnie wyglądają, ale nikt nie wie po co tam są e No po to, żeby Żeby terroryzować ląd Ta, Londyn. No. Nie no, chodzi o to, że jeden wyrwał komuś twarz A nie, jeszcze ich tam nie było przecież no, tam się później pojawia. No, no, no, ale tak, jak są, są już w Londynie, gdzie Nimue terroryzuje ten Londyn. Na szczęście było to zaraz obok. Hmm. E, I wchodzą do jakiejś katedry, czy do czegoś, do jakiegoś kościoła. Hmm. I helbojem jest rozwalona posadzka. E, I tam jest grób króla Artura, którego nikt nie znalazł przez tysiące lat, bo był pod podłogą. I akurat jest tam też. Na szczęście rzeczy. był blisko. I Nieakur wtedy helboj łapie zamierz, sprowadza apokalipsę, otwiera się. Pół Londynu i pod spodem jest piekło, które na szczęście też było blisko. Wszystko jest tam bliżutko. Dokładnie. No i wychodzą potwory z piekła, jeden wyrywa y, twarz człowiekowi, drugi rozrywa człowieka na pół, trzeci rozrywa też w sumie człowieka na pół. I jeden ale... nadziewa go na stopę. Tak, jeden nadziewa go na stopę, po czym apokalipsa jest odwołana i wszystkie spokojnie wchodzą z powrotem. fajnie to... bardzo mi się podobał ten, który był w zwiastunie, który szedł przez rzekę i miał taką jakby mhm. koronę z zastygniętej krwi, która mhm. się unosiła nad głową. Mhm. On bardzo fajnie wyglądał. Bardzo, bardzo mi się to podobało. Tak, no Projekt tych potworów był całkiem spoko. Najfajniej zaprojektowaną postacią według nas obu, jeśli chodzi o design, był ten świniak. Zdecydowanie. Tak i bardzo, bardzo dużo czasu antenowego, można powiedzieć, że dostał. Mhm. Też na Instagramie obserwuję faceta, który rzeźbił jego maskę. Tylko no, Oczywiście nie mogę sobie przypomnieć. Norman Cabera? Chyba tak? Jeśli wpiszecie coś w stylu Norman Cabera Monsters na Instagramie, to to powinno wam znaleźć. No i on był bardzo, bardzo fajnie wykonany. Bum! I on był bardzo fajnie wykonany. Natomiast, a tak, jeszcze jedna rzecz Natomiast o, o, odnośnie maski. Mhm. Głównym problemem Helboja jest to, że on ma dwa plastry buraków na czole. I jak patrzysz na to w tym filmie i sobie myślisz, Jezus, no on ma buraki na czole. I, I nie jesteś w stanie ju, już tego nie widzieć. C cały czas patrzysz na niego, jakby był po prostu nie synem demona, tylko jakimś, wiesz, szatanem wegetarianizmu. Po prostu, bo, bo mały jakieś buraczane rogi, które potem mu odrastają, co prawda, już nie są i już wyglądają w miarę normalnie. Natomiast, ja łamie to. O, jest jeszcze gorzej, jakby takie bataty sobie urwał. E... Straszny był z tym. Kolejna rzecz. Sam Hellboy? Też może jeszcze wspomnimy? Moim skromnym zdaniem? Kostium? Nie, nie, nie. Sam, sama postać, to jak ją, że tak to ujmę, w cudzysłowie rozpisano. Hel no nie, nie, nie uważam, że Hellboy powinien być takim śmieszkiem i takim oho, ho, tutaj. Um. Znaczy, już, już tam wiesz, że jest śmieszkiem, bo tam wszyscy w tym filmie cię rzucali jakimiś idiotycznymi dowcipami He, Marvel Way i, ten, i w, ten, w ten sposób, ale chodzi mi o to, że mamy tutaj takiego Hellboya, który jest w sumie głupi, taki dość mocno chamski, chce być taki ludzki, ale mu to kompletnie nie wychodzi i to nie jest y, tak fajnie pokazane, jak to w ogóle nie jest fajnie pokazane, ale pamiętasz na przykład te dwa pierwsze helboje? Mm -hmm. z Ronem Perlmanem na zawsze w pamięci w, w roli i tam było, zwłaszcza w pierwszym filmie, było kilka takich scen, które pokazały te, tego Helboja jako takiego spokoziomka, z którym z chęcią napiłbyś się piwo, które on tam minutę wcześniej zwinął jakimś dzieciakom w parku ogonem. I to była fajna scena. W tym filmie nie ma kompletnie nic, przynajmniej jak dla mnie, po czym można by z tym Helbojem w sumie sympatyzować jakoś mocniej. On no, po prostu jest, bo jest. Mówi, że chciałby być tak, jo, ale w sumie tego nie widać. Ta scena, o, o której już wspomniałeś, gdy on krzyczy na... Brutenholma, że mm, czemu oni muszą zabijać wszystkie potwory, że to są jego bracia i siostry, gdzie tam trzy sceny wcześniej dekapitował trzy olbrzymy i to tak w dość widowiskowo, krwawo obrzydliwy sposób, no to tak, no, to wszystko jest. Ta scena też podpowiada, że po raz kolejny poziomy mocy to jest jakiś wymysł, mm. ponieważ e, trzech ludzi dźgających go elektrycznymi dzidami jest e, są, są dla niego potężniejsi i nie do pokonania, natomiast jak już biegnie na olbrzyma to wystarczy, że złapie go za łydkę, żeby go przewrócić. No, no w tym filmie wiele rzeczy się nie udało, niestety. I tu przechodzimy mhm. do, do jak zostaje już prawie obalony mhm. i widzi, że na tą polanę, na którą dojechali konno i walczył tam z olbrzymami, nagle podjeżdża Deus Ex Mercedes-Benz. I czterech ziomków go po prostu ładuje na pakę i budzi się u e, Alice. Do, do teraz nie Jeszcze sku... też pada ten kretyński tekst, czy to jest mój Uber. Do, do teraz nie skumałem tak, tak właściwie, skąd oni się tam wzięli. Ale no, no w tym filmie jest wiele rzeczy, które zastanawia, ale nie do końca daje nam odpowiedzi. I trzeba się samemu domyślać. A samemu się domyślając, nie dojdzie się do żadnego konstruktywnego wniosku. Oprócz tego, właśnie, Deus ex Mercedes Benz, bo tak musiało być. No cóż, to co, nie polecamy tego Hellboya, nie? Nie, Bardzo nie polecamy nic, idźcie nie warto przeczytajcie sobie jakiś komiks z Helbojem, coś związanego z Helbojem. jak chcecie sobie coś obejrzeć to nawet nie wiem obejrzyjcie sobie na Netflixie poprzedniego Helboja, bo i tak będzie lepszy no to były fajne filmy tak, no, były, były po prostu ok. Mhm. Były mało helbojowe, oczywiście, tak, w ale? porównaniu do komiksu, ale to nie było tak, że cię odstraszały od wszystkiego. Mm. I tak, zobaczcie i tak są sobie. Dużo, dużo ma... bardziej helbojowe niż, niż to, coś, tak, co dostajcie. Mhm. Można też zobaczyć animacje z Hellboya, które, które były bardzo fajne. Mhm. A, także no, film należy olać ciepłym moczem, bo, bo nie warto. Bo nie warto, absolutnie nie warto. Na, na, naprawdę rozważałem, czy wyjść z kina, ale no, nie wiedziałbym, jak się skończyło i nie mógłbym się też do końca wypowiedzieć. Mhm. E, także musiałem zostać do końca i, i nie było warto. No, niestety. Natomiast jeszcze tak dopowiem, że mm... Równolegle równo z, le, z lekturą, to, to teraz bardzo, bardzo daleko, bardzo mocno powie, powiedziałem, z, tym nieprzy, z tą nieprzyjemnością podczas seansu, jakiej doświadczyliśmy, no też warto wspomnieć o tym, że w Stanach ukazał się 16 i ostatni zeszyt serii BPRD The Devil You Know, czyli tego. Ostatniego, ostatniego rozdziału w historii Miniola mhm. I po, jako, że poprzednich 15 zeszytów nie czytałem, to oczywiście stwierdziłem hehe, he", i kupiłem sobie ten ostatni, 16 i go przeczytałem. Nie będę spoilerował, ponieważ Andrzej go jeszcze nie przeczytał. Dziękuję. Ale powiem w skrócie, że jest to naprawdę cholernie, godny finał. I o dziwo, pomimo nieznajomości poprzednich 15 zeszytów tej serii, skumałem, co tam się, co, co tam się działo. Ponieważ e, historia jest mocno osadzona w mitologii postaci i całego tego świata, a jako, że dostaliśmy już prawie całego Hellboya i bardzo dużo BPPO w Polsce o Tegmontu w tych nowych wydaniach, to e, można się dość łatwo połapać i powiem tak, że finał jest mocny i z chęcią przeczytam całość tej, tej serii. Kiedykolwiek ona się ukaże, po polsku trzymam mocno kciuki, żeby się ukazała po polsku. Natomiast jeszcze słowo o polskich wydaniach. Wspominaliśmy o nich niejednokrotnie. Hellboy najpierw ukazywał się w takich zwyczajnych, znaczy zwyczajnych, nie, niezwyczajnych tradeach. bo na samym początku te wydania zbiorcze Hellboya od Egmontu lata, lata temu pamiętasz początek lat dwutysięcznych, no mam je no, no to, to były oryginalne wydania zbiorcze dzielone na pół wtedy, były taka, ta, wtedy była taka dziwna no, moda trumna była tak zrobiona hmm, chyba jeszcze coś było też rozbite na dwie części no nie pamiętam bo ja, ja pamiętam że mój pierwszy mój pierwszy kontakt z Hellboyem to był zbiór prawa ręka zniszczenia mhm. Natomiast te wcześniejsze to sobie tak Częściowo nadrabiałem Częściowo sobie nie nadrabiałem I tą całość, całość dopiero Miałem okazję przeczytać Gdy Egmont w zeszłym roku Czy to już było to było w zeszłym roku? Tak, to było w zeszłym roku się sięgnął po te wydania pseudo-library oparte na amerykańskim formacie library, ale dostosowane do polskiej kieszeni, bo podejrzewam, że takie full library, nikt by tego nie kupował, bo to kosztowałoby miliony. No I dostaliśmy fajne, fajne wydanie z bardzo brudzącą się okładką, zwłaszcza w wydaniu BBPO, które jest białe. No ale dostaliśmy już prawie całego Hellboya. Został tylko Hellboy w piekle, który ukaże się bodajże w listopadzie. Dostaliśmy BBPO, całą plagę Żab plus pierwszy plus to te historie 1946 48 tak się mhm. ten zbiór nazywał. Z tego, co mi wiadomo, już albo lada moment do sprzedaży trafi pierwszy tom Hell Earth, Piekła na Ziemi więc no, mamy bardzo dużo tych to, komiksów Hellboyowych wreszcie w takiej fajnej, wypasionej konkretnej edycji z dodatkami, które się fajnie czyta i e, polecam trzymam kciuki za to, za tym żeby Egmont też sięgnął po właśnie jakieś spin-offy pokroju Ava Sapiena czy Le Homara Johnsona bo to też są bardzo fajne komiksy no, jest, jest dostępność jak najbardziej, więc te komiksy też polecamy no, a skoro już jesteśmy przy komiksikach to dzisiaj przechodzimy e, od razu do DC Comics, bo mamy całe dwie pozycje z DC Comics dzisiaj. Tak To się rzadko kiedy zdarzyło ostatnio. Dokładnie. Ja chciałem powiedzieć o tysięcznym numerze Detective Comics. Jak tam, rozczarowanie? A, częściowe? Znaczy, no tysięczny numer to jest na, naprawdę duże, duże osiągnięcie w ogóle dla komiksów, moim zdaniem. Jeśli chodzi o a, powiem mniej lub bardziej e, regularne ukazywanie się. Mhm. Um, no i tutaj dostaliśmy od DC w związku z, z tym, że też jest 80-lecie Batmana, taką powiedzmy, że sprawdzoną formułkę, czyli mamy zbiór krótkich historii od twórców. Um, powiedzmy, że, znaczy nie, no nie, nie, nie powiedzmy, nie chcę nikomu u, umniejszać znaczy no, Od z tych bardziej wzią, znanych Z twórców, tego co widziałem tam właśnie jest, jest Bendis, jest Snyder, jest... Um... No, to, tro, no trochę ich jest, a to, na końcu to... mamy wstęp do nowego story arku, który będzie się tam sobie odbywał. Mhm. Wstęp nie jest taki zły, no ale też oceniany przeze mnie głównie przez nazwisko, bo jednak um, no jakoś ufam Tomasiemu. Można, można mu ufać jak najbardziej. Natomiast historii, które były w środku, to te, które... Męcik, tak, tak się wbije mhm. w słowo. Batman i Robin, Tomasiego. Znany Ci? Mhm. Podobał się? Mhm. No i właśnie dlatego się też pozytywnie nastawiamy do tego ranu. A wracając. Ja wracając. Mhm. To te historie, które mi się najbardziej tutaj podobały, to na pierwszym miejscu forever na zawsze Legend of Newt Brody. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jest cudowny zespół twórców, scenariusz Paul Dini. i tu mógłbym skończyć, ale nie mogę, ponieważ jest to jeszcze, jeszcze mamy rysunki Dustina Nguyen'a uh -huh. i no jest super. i, i Żałuję, że Paul Dini nie pisze tak, tak dużo jak kiedyś, bo on albo coś tworzył i zostawiał coś wypro, wypracowanego, co później na przykład było niszczone jak Outsiders, które Dan DiDio zniszczył po tym jak Paul Dini zrobił naprawdę naprawdę fajną historię tam. I tutaj ten komiks najbardziej polecam, właściwie tę historię najbardziej polecam w tym komiksie. Batman's Design, Warrena Elisa, w stylu Warrena Elisa, trzeba lubić tego twórcę, żeby, żeby to się też tak do końca spodobało. A ten I know Briana, Michaela Bendisa i Aleksa Maliwa fajnie wygląda. Historia jest. Jest? Na poziomie obecnego Bendisa? No i jest, jest po prostu ok. No, jak się tworzy też krótkie historie, to no, nie, nie da się tego przełożyć na długą historię, nie? Bo ktoś może mieć pomysł na naprawdę yy. fajnego shorta, ale później powiedzą mu w DC, Jaj, to rozciągnij to na 60 zeszytów i jest. Fuck. Nie przemyślałem tego. <głos> No zobacz nie zobacz sobie, próby. taki Tom King dostał Eisnera za krótką historię właśnie tam z Batman Annual, coś tam, mhm. coś tam, a jego regularny run w serii Batman jest taki... No, no taki, taki set, tutaj jego historia, która jest też, też jest okej. Okay. Mhm. Na, natomiast w dłuższej formie się no, średnio sprawdza, ale wracając do Bendisa, dalej uważam, że gruby Bendis to lepszy Bendis. Trzeba go tuczyć jakoś. To może znowu zacznie lepsze scenariusze pisać. Natomiast no... Chyba spodziewałem się czegoś więcej po tysięcznym numerze, wiesz? Bo mm. dla mnie... Pamiętam, że jak to był, Który to był? Siedemsetny Batman i siedemsetny Superman. I tam było mnóstwo jakichś takich pierdół, które były fajne. Jak wygląda bad jaskinia, coś tam, coś tam, coś tam. Tutaj mamy, wiesz... Yy... Zbiór historii, który bardziej przypomina 80-page spectacular niż tysięczny numer. Mm. Natomiast miał niesamowite warianty okładkowe, fajnie nawiązujące do różnych etapów, kiedy powstawał właśnie Batman. Ja mam kupiony ten z lat 40. Natomiast jeżeli tak Podpytam też od razu, bo mhm. Paul Dini, nie wiem, pamiętasz Paul Dini miał świetny ran W Detective Comics lata, lata temu miał. Który akurat miał To nieszczęście, Paul Dini, że Równolegle ukazywał się ran Granta Morrisona w Batmanie mhm. Więc no, z automatu, zresztą Detective Comics od dłuższego, bardzo długiego czasu. Jest tym takim, można powiedzieć, numerem dwa, jeśli chodzi o bat tytuły i tam z reguły dzieją się mniej istotne, ciekawe rzeczy. Ale czasem przez to był lepszy do czytania właśnie... Tak, e... i właśnie o to, o to chodzi, bo Paul Dini, o którym wspomniałeś, on, on tam robił to, co już wtedy było bardzo rzadko spotykane. On robił jednozeszytowe historie. No. I robił je tak kosmicznie dobre, że... No. Och, kurczę, ja. I Batman tam był detektywem. Tak, to był jeden z ostatnich czasów, kiedy Batman był faktycznie detektywem, a nie technologiem gadżeciarzem. Garze Ostatni czas, chyba raz, kiedy był tak naprawdę mocno detektywem, to jak Drake, boże, jak Grayson był e, detektywem w, w ciemnym tym, w Black. E, to pierwsza historia Snydera. Black Mirror. Black, Black Mirror czy? Dark? No, żebym serialem nie pomylił. Znaczy no to było w tomie Mroczne Odbicie, Mroczne odbicie a, a, a, a historia jak się konkretnie nazywa to też nie umiem sobie za bardzo przypomnieć, ale no ten faktycznie tam, tam był tam był Batman Detective, który ale to nie był Bruce Wayne. Mm -hmm. Nie, nie, nie. nie. Ale dlatego powiedziałem Batman. Mm -hmm. Hmm, hmm, hmm. No znaczy, ja powiem tak, że z tego co tak sobie przegląda, przejrzałem tego twój, ten twój egzemplarz Detective Comics to dorzucę od siebie tylko tyle, że wygląda to bardzo podobnie jak Action Comics 1000, który był dla mnie ogromnym zawodem, bo tam pamiętam zakończenie ranu, notabene Tomasiego i Patryka Glissona było no było po prostu, ej, zróbcie jakąś historię na pożegnanie, no i zrobili. Później było parę takich shortów, które lepszych, gorszych, tam nic mi szczególnie w głowie nie, nie utkwiło z tego i na samym końcu mamy początek nowego ranu Bendisa, który był he, he, he. i he. No, po, postanowiłem olać Supermana z odrodzenia po tym, co zobaczyłem na, na łamach tego tysięcznego Action Comics. Jak myślisz, z Detective Comics hmm, będzie coś podobnego, w sensie takim, że jednak początek ranu Bendisa przelał się i na Supermana i na action Comics, i jest to kluczowe i najważniejsze to co teraz się dzieje w Batmanie, natomiast tutaj nie wiem malutki spoiler, chociaż w sumie to było ogłaszane wszem i wobec, więc chyba jednak nie, debiutuje tutaj komiksowa wersja Arkham Knighta. Czy twoim zdaniem ta historia ma jakiś potencjał na bycie czymkolwiek więcej niż jakąś ciekawostką dostawianą do ranu Toma Kinga, który jest mega ważny? Nie wiem, wiesz ale liczę na Tomasiego. Bo stworzył też Black Adam Dark Age, który, tak. który był świetną historią. Miał, prowadził bardzo fajne Emerald Warriors, który był dostawką tylko i wyłącznie do Zielonej Latarni. A ta seria była naprawdę fajna. A to było Power Rangers w świecie Zielonej tak, Latarni, Tak, ale była tak po prostu przyjemną zabawą. Mhm. Green Lantern Core o, też on pisał, jak jeszcze ta seria istniała. Nie? Tak jest. E, więc on pisze. Fajne rzeczy, które się dzieją z postaciami, które lubisz, ale nie zawsze musi całkowicie brać pod uwagę wszystko, co się dzieje wokół. To znaczy, znaczy no, nawet w latarniach musiał, bo wtedy się tam Blackest Night kończyło szaleć. Nie, nie, to, było, to było zaraz po Blackest Night, nie? Mm -hmm. Tak, bo to było przy tam Brightest Day mm -hmm. Wy, wychodziło. Natomiast myślę, że stworzy coś, coś fajnego i nawet jeśli to miałby być jednostrzałowy przeciwnik Batmana, no to mam nadzieję, że Tomasi dalej jest tym Tomasiem, którego pamiętam. I oby tak było. E, natomiast ja też sobie pozwoliłem na dzisiejszy odcinek sięgnąć po coś z DC i to po rzecz, którą e, będziecie mieli możliwość kupienia tylko do 30 kwietnia, ponieważ w, wtedy tenże Tom zniknie z, e, ze sklepów, z Empików, w zasadzie gdzie on tam się teraz znajduje, chyba tylko w Empika go idzie dostać. Póki co. Mówię oczywiście o wielkiej kolekcji komiksów DC Tom 71 JSA Złoty Wiek Nie byłem szczególnie O, wróć, Tom 70 Nie byłem jakoś szczególnie mocno przekonany Do tego, żeby kupić sobie ten tom Ponieważ tak no jak wiadomo Od dłuższego czasu hmm, Wielką kolekcję komiksów DC kupuję Totalnie wybiórczo No i po sparzeniu się Superman, Shazam, pierwszy grom. Też miałem takie mocne Wiesz, wątpliwości, bo za JSA Złoty Wiek odpowiada James Robinson. Facet, którego z jednej strony należy kochać za Starmana, z drugiej strony trzeba pamiętać, że zrobił też coś takiego jak na przykład Cry for Justice. O no, no. robi Morrison. No wiem, wiem. I tutaj, no cóż, facet ma kilka dobrych komiksów na koncie, ale też bilansuję je kilkoma krapami i to takimi totalnymi, więc bardzo mocno się zastanawiałem nad tym, czy JSA Złota Era będzie bardziej w jedną stronę szło, czy w drugą stronę szło, ale pewna osoba mnie przekonała, żebym dał szansę. Kupiłem. Jak się okazuje, ta miniseria, ponieważ pierwotnie komiks ten ukazywał się jako miniseria The Golden Age, oczywiście, jest jednym z pierwszych projektów Robin, Robinsona dla DC i jest to rzecz, która otworzyła mu w, y, drzwi do Starmana, do tego jego naj, chyba najgłośniejszego komiksu do dzisiaj, jeśli, przynajmniej jeśli chodzi o DC y, i muszę powiedzieć, że absolutnie rozumiem, dlaczego tak się stało, ponieważ Jay Złotywiek zaskakująco jest bardzo dobrym komiksem i już w chwili obecnej polecam go całkowicie szczerze i jak najbardziej wydaje mi się, że główną ideą stojącą za powstaniem tego komiksu było to, żeby w jakiś sposób nawiązać do nowej granicy chociaż muszę sprawdzić czy przypadkiem nowa granica nie wyszła po JSA Złoty Wiek to sobie tutaj szybko wygoogluję, ale powiem tak, historia skupia się na latach tuż po II wojnie światowej gdy w Stanach istniało już JSA ale ze względu na Działania wojenne postanowili rozwiązać tą grupę i zająć się swoimi własnymi życiami. I historia rozpoczyna się w momencie, kiedy jeden z bohaterów, który ma przecudowny, o, 2004, no to dobra, no to nowa granica ukazała się 10 lat po Złotej Erze To w takim razie nie wycofuje kompletnie to, co powiedziałem wcześniej, ale można powiedzieć, w takim razie zaryzykuje co innego, że jest to taki pre prekursor nowej granicy w takim razie? Może po prostu zbliżone klimatem. Tak, tak, bo klimatycznie jest to bardzo zbliżone i to, to też trzeba podkreślić. Mamy tutaj historię, tak jak już wspomniałem, osadzoną w latach po tuż po drugie, zakończeniu II wojny światowej, gdzie na przykład Green Lantern postanowił zostać wydawcą gazety Johnny Quick i Liberty Bell ożenili się po czym się rozstali znaleźli sobie nowe życie Johnny Quick pisze książkę o superbohaterach przynajmniej się stara Starman jest, zmaga się z tym że pomagał przy budowie bomby atomowej i nie umie sobie z tym poradzić tak na dobrą sprawę wielu bohaterów poznajemy na przestrzeni tej, tej historii i każdy z nich zmaga się jakoś z codziennością, z taką szarą codziennością, w której przyszło im żyć. Każdy z nich skrywa kilka sekretów, tak jak na przykład to, to nie jest akurat duży spoiler, że mm, działali podczas wojny głównie na terenie USA z pewnego konkretnego powodu, który oficjalnie jest inny, a tak naprawdę było zupełnie inaczej i to trochę kładzie cieniem się na ich działalności, ale tutaj nie będę dokładnie wchodził. Natomiast pojawia się postać, która jest wielkim bohaterem wojennym, ponieważ faktycznie w tej wojnie ponoć uczestniczyła, ma przecudowny, przecudowny po prostu pseudonim, muszę go wypowiedzieć, bo, bo brzmi nawet cudownie Amerikomando. Czy, czy, czy, czyż nie sądzisz, że bardzo fajny pseudonim? Przepiękny, przepiękny. <śmiech> No więc który jest wielkim bohaterem wojennym, przechodzi w stan spoczynku, zaczyna się ubiegać o fotel w Senacie, ale też jednocześnie rekrutuje nową grupę superbohaterów, którzy mają pomóc Ameryce wejść w ten nowy, nowy okres pokoju, dobrobytu itd. No ale z czasem okazuje się, że skrywa on pewną tajemnicę. I tylko ci członkowie emerytowani byli członkowie tego Justice Society, a także All-Star Squadronu muszą, mogą go powstrzymać, ale najpierw muszą sobie poradzić z własnymi traumami, problemami, zależnościami między sobą, bo to nie, nie jest łatwe. I tutaj muszę powiedzieć, że jest to to właśnie komiks, który z jednej strony jest takim otwartym hołdem dla tej złotej ery komiksu, bo na, nawet tytuł prawda, złoty wiek nawiązuje do, do postaci z czasów, gdy właśnie ich przygody były, wtedy, były na topie i jest to taki fajny hołd. Z jednej strony historia osadzona w czasach, w których te komiksy z nimi się ukazywały tak na dobrą sprawę, czyli w czasie tej złotej ery komiksu, natomiast z drugiej strony nie jest to taki, można powiedzieć, w cudzysłowie głupkowaty komiks, bo pewnie kojarzysz te wydania DC Golden Age, DC Silver Age, które zbierają te stare komiksy. No to, te showcase'y, tak? Co tak, tak, tak. No, no, no. no to przyznasz... jak Rainbow czy tak? czarno-białe komiksy. Właśnie Przyznasz, że no, te komiksy, one wiesz, były takie gubkowate, tam coś, jakieś takie e, fabuły dość mocno naciągane i po prostu dzisiaj się to czyta raczej jako taką historyczną ciekawostkę. Trudno tam doszukiwać jakichś skomplikowanych, fajnych, ciekawych, wciągających fabuł bo no, no przyznam sam, jeśli chodzi o komiksy amerykańskie i są jakieś topki, to, top 100, top 200, top 1000 czasów. to ciężko jest tam znaleźć jakieś komiksy, które ukazywały się w latach 40 czy 50, bo przynajmniej jeśli chodzi o te slisi, no, to, to nie były szczyty No fantazji pisarskiej, tam były jakieś bardziej pokomplikowane historie, historie momentami, ale no nie oszukujmy się, to były przede wszystkim historie skierowane do na nastoletnich odbiorców. Wtedy były też takie traktowane z przymrużeniem oka. Wiadomo, jak to z komiksami było w tamtych czasach, że no nie traktowano tego jako jakąś szczególnie poważną rozrywkę i nawet jeżeli fajni autorzy się tam po pojawiali, no to nieraz musieli pisać takie, no to co można było wtedy pisać, ponieważ cenzura też szalała. No i w klimacie komiks, ten Złoty Wiek jest bardzo mocno w, tym, w klimacie tych czasów bardzo mi się podoba to, jak James Robinson pokazał realia tych lat 40., -tych, początku lat 50., bo to mniej więcej w tym okresie się dzieje. Jest taki patos, jest to, czego się oczekiwało po tych bohaterach. Fajnie są skonstruowani. Może jest ich momentami trochę za dużo, bo przyznam się szczerze, że momentami się gubiłem w, w tym kto jest kim, zwłaszcza, że to nie są bohaterowie, których znalibyśmy z obecnych komiksów DC, tam w zasadzie nie wiem, Hawkman jest takim najbardziej rozpoznawalnym, gdzieś tam może Dr. Fate się jeszcze, aha i, i Jay Garrick, pierwszy Flash, no to, to są takie bardziej rozpoznawalne postacie, ale tak większość, no Liberty Bell, ktoś kojarzy, Amerykomando, Ktoś kojarzy w ogóle? No, no. Ja Liberty Ball kojarzę, ale to jest tak, wiesz, no, kwestia czytania JSA. Tak, do, dokładnie. No jeżeli no, JSA nie jest w Polsce zbyt popularne, zbyt obecne. Tam hardkorowi fani DC no, znają, kojarzą, lubią zapewne. No ale i tak, wiesz, no, no, ale... z wszystkich to tam Atom Smasher, mhm. cała reszta. No, to, co najbardziej pamiętam z JSA, jakby ktoś miał ochotę na te postaci, to Ran Jeffa Jonesa. Mhm. W JSA jest bardzo, bardzo przystępny i opowiada o fajnych postaciach i Starger ma tam e, fajne swoje momenty i oczywiście Starman ma cudowne momenty, jak on żyje w tych 52 światach naraz, ale najważniejsze jest jedzenie kanapek z mięsem na stołówce w czwartki czy tam wtorki, nie pamiętam. Fajne to było. To, to była naprawdę przyjemna seria. Mm -hmm. Tam no, dużo osób się też przewinęło. nie? Tak, tak. I w tym komiksie też jest strasznie dużo obsada. Właśnie mówię, że moim zdaniem nawet momentami zbyt duża, bo z jednej strony często jesteśmy bombardowani momentami z przeszłości tych bohaterów, gdy działali jeszcze jako trekociarze, ale teraz są po prostu z imienia i nazwiska. Oni są, nie są pseudonimami, tylko są normalnymi ludźmi, którzy starają się prawda jakoś żyć i często, powiem ci szczerze, nie umiałem przypisać imienia do bohatera to mhm. był dla mnie problem, ponieważ wie, też nie ukrywam, pomimo mojej dość dużej znajomości DC Comics jednak JSA jest takim miejscem w którym czuję się trochę jak, niepewnie. No, bardzo niepewnie mhm. bardziej niepewnie to się czuję chyba tylko przy Legionie Superbohaterów, bo tam to już w ogóle jest ciemność, jak dla mnie no i No nie dziwię się, to, to rzeczywiście jest no, no, ale powiem tak, że pomimo te, tego, że momentami miałem pewne problemy z połączeniem tego, kto jest kim, na szczęście niektóre postacie się wyróżniały, na przykład Manhunter, jak myślał, to miał czerwone, takie lekko krwawe dymki, ktoś tam miał szare dymki, ktoś miał z, z, złote i to można było co do, do niektórych postaci przypisać, ale to się nie zawsze udawało. Niemniej pomimo tej przeszkody dostaliśmy taką fajną, z, rozbudowaną historię, która nie skupia się na Praniu się po ryjach, chociaż to też w tym komiksie w pewnym momencie się pojawia, tylko przede wszystkim na przedstawieniu i rozwinięciu postaci, które mogli kojarzyć wiekowi wtedy czytelnicy, natomiast podejrzewam, że taka grupa docelowa te, tego, tego komiksu no raczej się spotykała z nimi po raz pierwszy rysunkowo jest jak dla mnie bardzo fajnie tutaj za rysunki odpowiada Paul Smith którego kompletnie nie kojarzyłem i w sumie jak tak przeczytałem sobie właśnie jego e, krótką notkę biograficzną to dalej nie kojarzę za bardzo z niczego no ale poradził sobie tutaj znakomicie właśnie rysunkowo bardzo fajnie nawiązywał do tejże Złotej Ery komiksu sama historia jest bardzo ciekawa jest obfitująca w dość ciekawe zwroty akcji. Kończy się w sposób dość spodziewany, aczkolwiek, nie ukrywam, trup ściele się tutaj po drodze gęsto i do końca nie, nie można przewidzieć to, jak, do jak, jak wszystko ja teraz się tak troszeczkę śmieję, ponieważ drugi kurier przyjechał podczas nagrania. Ciela, ciela. <grywa> tak to jest jak się nagrywa w tygodniu. Tak Dokładnie. Naprawdę. Jest tutaj le lekko ponad godzina nagrania w chwili obecnej, a, ma a mamy już dwie wizyty kurierów, prawda? Ponad godzina, tak, bo to tak, drugie tak. nagranie. Tak jest. Natomiast już kończąc temat JSA, yy, bardzo fajny komiks, bardzo fajnie narysowany. Tutaj James Robinson pokazał się z naprawdę bardzo dobrej strony. Widać, że wtedy był w formie i Starmanem późniejszym to tylko udowodnił. Naprawdę super, super super rzecz, jeżeli kupujecie wielką kolekcję komiksów DC wyrywkowo to to jest tom, po który zdecydowanie warto sięgnąć cena okładkowa 42 zł ja tak jak większość poprzednich na końcu jest dodatkowy zeszyt Justice League of America numer 22, który tam pokazuje, <śmiech> który pokazuje spotkanie JLA z JSA z lat 60 i jak większość tych dodatków do, do wielkiej kolekcji komiksów DC można to spokojnie pominąć, ale jako całość naprawdę polecam jeden z fajniejszych tomów w całej kolekcji, a było ich już 70, więc myślę, że to o czym świadczy. No i też chyba pierwszy, aż tak duży Ko komiks z JSA w Polsce, bo wcześniej pamiętam było e, był parę tomów temu. Nie, nie, teraz sobie nie przypomnę oczywiście tytułu, ale było JLA, JSA, coś tam, coś tam. Odważni i niezłomni, tam nie, nie pamiętam tytułu, ale e, był taki tom. On nie był jakiś szczególnie fajny, natomiast to jest zdecydowanie godny polecenia. Komiks, co też zresztą czynię. I przejdźmy do kolejnego komiksiku, który tak. też jest z USA, ale tym razem nie z DC. Dlatego, że y, Body Count, który mam w ręce, autorstwa Kevina Istmana, który jest odpowiedzialny za bardzo ważny <coughs> fenomen popkultury, jakim są żółwie ninja. I y, y, tutaj mamy rysunki i okładkę autorstwa S Simona Bisleya. I o czym jest ten komiks? Jak myślisz Krzychu? o czym może być ten komiks? O wrócił się po ryjach? Tak I, i, i dokładnie tego się spodziewamy i dokładnie tego. E, I dokładnie to dostajemy i jest to dobre prucie się po ryjach, i tak jak tutaj wyjaśnia nam e, na końcu m, opis od Kevina Eastmana, napisany w 2018. E, że kiedyś się spotkali z Bisleyem, chcieli coś robić. Bisley nie znał żadnego filmu, żadnego filmu, co ja mam z tą odmianą dzisiaj, żadnego filmu Johna Wu, więc wypożyczyli sobie parę kaset wideo w tamtych czasach i obejrzeli te filmy. I tak zaczął powstawać bodycount. Więc mniej więcej wiecie o czym będzie. Pojawia się tu Casey Jones, pojawia się oczywiście Rafael, bo trzeba było wziąć najbrutalniejsze postacie, jakie, jakie mogliśmy z tamtego uniwersum, no, ale też jakby nie patrzeć, są to postacie, które łączy pewna więź. To możecie z żółwi ninja wiedzieć albo pamiętać i tak dalej. Jest to wydanie, które w zeszłym roku zostało opublikowane przez IDW i pewnie dzięki temu się ukazało, bo z tego co wiemy, współpraca z IDW jest o wiele przyjemniejsza niż z innymi wydawnictwami. na no i. na no i, dokładnie. I bardzo fajnie, że się ukazało. I pamiętam, że A, na fanpage'u ale... Filipa Myszkowskiego pojawiła się tam informacja, no, że tam że uwielbia komiks i że ma w zeszytach. I że trochę obawiał się kolorów. I twardej oprawy, bo to nie jest komiks do twardej oprawy. No, ale na szczęście nie jest to kreda. Znaczy, strony nie są takie, że świecą się jak psu jajca, że nas właśnie wali ten jarmarczny kolor po oczach, tylko wygląda po prostu ok. Też chyba wolałbym miękką okładkę, no ale co zrobić? Mhm. Ogólnie wolę miękkie okładki. No, ja również. I dlatego na przykład powiem ci, że nie, znaczy wiesz, wydaje mi się, że są takie komiksy, które się wręcz nadają i powinny być wydawane w twardej uprawie. Nie, no I oczywiście. Uważam, że... Uważam, to że... byłoby ta, ciężko. Znaczy tak, generalnie uważam, że te wydania, które powiedzmy są powyżej 200 stron, to już powinny być na twardo, raczej. Natomiast no takie, ta, taki body count to no na miękko ni nic by się nie stało, zwłaszcza, że spoglądam sobie teraz na przykład na Giants od braci Walderama z wy również wydawnictwa Non-Stop Comics, podobna no, no, no. ileś stron, miękka okładka Lubię to. No tutaj jest to coś w strony chyba, mhm. albo więcej, no nieważne. Nie, nie e, tak czy siak mamy bardzo dobrą siekę, e, Bisley w swoich najlepszych czasach, e, kiedy, no nie chcę mówić, potrafił tworzyć, tylko... Kiedy mu się chciało? Mo, może kiedy mu się bardziej chciało, albo kiedy jeszcze bardziej czuł, czuł tą zajawkę, e, no bo to jest taki lobo z Casey'em Jones'em mhm. i, e, i z Rafaelem dla mnie, bardzo fajnie narysowane sceny walki wszystko wiesz jest fajnie rozplanowane wiadomo kto kim jest i tak dalej dużo bólu w komiksie oczywiście więc często w dymkach trafimy na M a i tak dalej natomiast bardzo podoba mi się tłumaczenie za które odpowiada Bartłomiej Burtea. i pojawiło się parę zwrotów o których już prawie zapomniałem i staram się tutaj znaleźć teraz jeden, bo był jak sobie czytałem to ostatnio. Pojawił się po prostu tak, tak nagle. Czekaj, jak to było? Nie interesuj się, bo dostaniesz kociej i mordy. I ja sobie myślę o rany. Ja tego chyba nie słyszałem od czasu, kiedy ten komiks się ukazał w Stanach, tak naprawdę. E, bardzo dużo słowa ćwok, które uważam, że jest zapomniane obecnie. Mhm. Nie ma już tak dużo użycia słowa ćwok, prawda? No, raczej nie. I, i to, to jakby podbija jeszcze bardziej ten klimat. Natomiast kocia morda to po prostu tak dawno nie słyszałem tego zwrotu, e, że zrobiło mi, mi to całą robotę. E, fajnie narysowane, bardzo brutalne, dużo sieki e, i wiadomo standardowe, jak to w tamtych czasach. Duże mięśnie od mięśni, jedyne co może być większe to biusty, tak jest mhm. e, i y, przyjemna taka, no, no, no jest to komiks na kibel, też nie, nie oszukujmy się, że, że to, to jest coś, co zmienia wasze życie, tylko fajnie jest dostać e, bez dramatów coś z żółwiem ninja w Polsce, no i mam nadzieję, że też uda się sięgnąć po inne rzeczy od IDW, bo byłoby byłoby cudownie. Ja od siebie komiks bardzo polecam. Jest trochę dodatków, gdzie możemy zobaczyć plansze, jak wyglądały, trochę opisów od Kevina Eastmana, jak, jak wszystko powstawało. No i hmm, dobra wycieczka do, do starych czasów. Ja sobie pozwolę na takie dwa wtrącenia co do rzeczy wokół tego komiksu, tak patrzę mm -hmm. usiłowałem znaleźć, kiedy ten komiks się w ogóle ukazał i widzę, że 22 lata temu w stosunku do 2018 roku, kiedy... 96. To, czyli 96, więc jest to e, 5 lat przed rysowaną przez Bisleya miniserią wydaną przez Wildstorm, która się nazywała Warblade, coś tam, coś tam, coś tam, nie pamiętam, bo... Y, y, no nie, nie przypomnę sobie jak ja, ja ta miniseria się nazywała To był tam spin-off e, Wildcats W tomu Serii drugiej e, I tam Bisley Po prostu rysował tak źle Jak tylko można sobie wyobrazić Złe rysunki Bisleya Więc e, to był rok 2001 Bądź 2002 Nie, nie przypomnę sobie Więc e, warto sobie rozgraniczyć mniej więcej, kiedy, kiedy, do kiedy mniej więcej Bisleyowi tak, się... W, wiesz też jak jest z bizlejem nie? Mm -hmm. Jeśli on rysuje coś, co chce narysować, to też jest inaczej. Tak jak tak. Alan Grant opowiadał, że z bizlejem jest ten problem, że mm -hmm. e, czasem miał ochotę narysować coś innego i nie realizował scenariusza. Mm -hmm. <laughs> I trzeba się było mu przypominać. E, ale no tutaj widać, że to powstało z zajawki. Tak, to powstało z zajawki, a ta miniseria z Warbladem, o którym, o którym wspomniałem, no powstawa podejrzewam, że raczej w bólach. Zresztą jedna z ostatnich prac Bisleya, które kojarzę, które czytałem, czyli Trifloid, Trifloids Alpha Alpha King z wydawnictwa Image. To był komiks, przy którym wydawało mi się tak, że Bisley miał zajawkę przy pierwszych dwóch numerach, a później Azarello mu ją skutecznie zgasił, bo tam była, jak dla mnie przynajmniej, taka równia pochyła, jeśli chodzi o rysunki Bisleya. Więc wa warto docenić jeden z tych komiksów, przy których mu się naprawdę chciało. Natomiast druga taka rzecz, to już raczej informacja do Ciebie, nie, czy Ci mignęło, czy Ci nie mignęło. Łukasz Kowalczuk, aha, odhaczone po raz drugi, udostępnił na szlamowym fanpage'u informację o tym, że IDW tam gdzieś zapowiedziało wznowienie żółwi ninja z wydawnictwa Image. A, to, Widziałem, bo ty komentowałeś. Bardzo. Tak, o właśnie, więc pewnie ci się wyświetliło, ale ty, warto też o tym wspomnieć, bo to jest taka historia z tego, co słyszałem. Nie czytałem, bo nigdy wielkim fanem żółwi nie byłem, ale na szczęście Andrzej mnie nigdy nie pobił z tego powodu. Z tego, co słyszałem, była to właśnie taka, taka historia w stylu Buddy Counta, tylko może raczej troszeczkę grzeczniej, bo typowe lata 90 i... Wszystko, wszystko, całe dobrodziejstwo inwentarza, które za tym szło jest, jest zawarte w tej historii, a mimo to z tego co wiem, fani dość cenią tą, tą, tą serię z Imiru, więc jako taką ciekawostkę jeszcze e, wspomnę o tym. Natomiast ostatni komiksik na dzisiaj, o którym chcielibyśmy wspomnieć, a w zasadzie ja, to jest Symelia, antologia komiksu, która powstała w ramach warsztatów prowadzonych w stacji Kultura w Rumi przez Łukasza Kowalszuka. Trzy raz. Odhaczony. Lecimy. Antologię tą kupiłem w, podczas krakowskiego festiwalu komiksu. Oczywiście nie umiem sobie za cholerę przypomnieć ile kosztowała, ale chyba jakoś bardzo mało. Pamiętam, Dycha? 15? Jakoś tak? No w każdym razie niedużo. I wyjątkowo powiem tylko o tym, że komiks ten w zasadzie istnieje, nie będę tutaj jakoś mocno go polecał, ani też go odradzał z, z pewnego dość mm, ważnego, z mojego punktu widzenia, powodu. Cymelia jest to, mm, anto, jak już wspomniałem, antologia komiksów, e, których autorami są uczestnicy warsztatów e, prowadzonych w, przez Łukasza Kowalszuka i są to nie oszukujmy się w większości amatorzy, osoby, które tak na dobrą sprawę stawiają pierwsze kroki w świecie komiksu i to widać po tej antologii. Trudno tutaj się doszukiwać jakichś wspaniałych, skomplikowanych fabuł. Nie, nie powiem też, żeby część mm, twórców tychże komiksów urzekła mnie pod kątem graficznym. Bo niektóre, no, po prostu widać, że... I tak lepiej niż my. No i tak lepiej niż my, ale no... no... To jest najsmutniejsze czas. No tak, to jest, naj... to jest najsmutniejsze. Ja na przykład mam wrażenie, że um, jedna z tych historii tutaj... E... Niech zobaczę, jak ona się tam nazywa. Strona 19 Operacja Blutmeister Cyryla Karczewskiego. Mam wrażenie, nie wiem, nie sprawdzałem, że um, autor jest bardzo młody wiekiem. I to bardzo, bardzo młody. Więc nie będę tutaj oceniał tych poszczególnych historii, bo w sumie po co? Według mnie najważniejsze, jeśli chodzi o Cymelię, jest to, że autorzy tychże komiksów, którzy nie są profesjonalistami, stawiają swoje pierwsze kroki, są wydrukowani. I to jest, myślę, dla nich naprawdę fajna, fajna rzecz, że mogą postawić sobie komiks, ze swoim, antologię ze swoim komiksem w środku na półce i móc powiedzieć, że Został kiedyś opublikowany, jego komiks na papierze. Tutaj, z tego co widziałem po bi biogramach, część autorów publikuje się internetowo. Mhm. Na, na tam różnych tam, nie wiem, Instagramach i tego typu, te, tego typu rzeczach. Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o druk, no to dla, dla większości, jeśli nie dla wszystkich, jest to absolutny debiut. I myślę, że nie, nie warto oceniać tego czy dane historie są dobre czy są niedobre, ponieważ no, tak jak mówimy, oni się uczą, oni są w chwili obecnej na totalnej zajawce, ta antologia komiksu jest dla nich nagrodą i to przede wszystkim właśnie o to chodzi, że to jest coś dla nich, a niekoniecznie dla nas. My możemy się z tym zapoznać, stwierdzić, że o, to może być fajne, to może być fajne, ale jeśli sięgniecie po cymelie, to zachęcam do tego, żeby poszczególnych autorów jakoś mocno nie krytykować, jeżeli uznacie, że ich komiksy wam się nie spodobały, czy coś w ten deseń, ponieważ są to młodzi ludzie, którzy za kilka, kilkanaście lat mogą się okazać nową krwią i głównym kręgosłupem polskiego komiksowa. Trzymajmy kciuki, żeby tak było, a samą, samą inicjatywę tych warsztatów jak najbardziej myślę popieramy, aby ich było jak najwięcej, aby było też jak najwięcej chętnych, z tego co słyszałem są też warsztaty zinowe w różnych miejscach w Polsce, gdzie pojawiają się właśnie osoby tak o nieraz. raz. w Krakowie były od Łukasza właśnie. Tak, tak. Też gdzieś czytałem, że były w Warszawie skierowane dla pań, były w Lublinie skierowane dla wszystkich chętnych. Były w Katowicach, widziałeś? Były? Tak, w ramach tego, co też było w czasie um, krakowskiego festiwalu komiksu. Mhm. Były warsztaty zinowe, były tam zapisy i chyba za Jed, bo tam to był jeden dzień warsztatów. Kosztowało chyba 160 zł czy coś takiego. Tam Daniel Gizicki coś pisał o tym, prawda? Że, mm. yy, że z inny na zamówienia. Mm -hmm. No, okej, okay, to, to mogło mi uciec w takim razie. No ale tak, w, w każdym razie warto podkreślić to, że takie wydarzenia są. Że osoby na nie chodzą i trzymajmy kciuki za to, żeby tych chętnych było jak najwięcej, bo trzeba, myślę, w jakiś sposób tą zajawkę komiksową u ludzi pielęgnować, mm -hmm. dora no i... doradzać im, żeby, żebyśmy nie mieli e, samouków w pokroju Losuxa. Ja, znaczy wiesz, najważniejsze, że, że powstaje coś dla zajawki, że komuś się chce coś robić bez patrzenia na to, ile może dostać za to pieniędzy. Mhm. E, oczywiście teraz, żeby mnie ktoś nie, nie posądził, że chce, żeby ktoś pracował za darmo. Praca to praca. Natomiast robienie dla zajawki to, to robienie dla zajawki. E... I bardzo fajnie, że właśnie ktoś, ktoś może coś takiego zrealizować. Super, że są takie warsztaty. E, I też mam nadzieję, że będzie jak największej. E, oh, znowu źle odmieniał mhm. e, Mam nadzieję, że będzie jak najwięcej świeżej krwi. E, bo tak samo jak na złotych kurczakach e, dostaliśmy las w kategorii debiut mhm. i to był wspaniały komiks. Więc wierzę, że jest bardzo dużo twórców, którzy po prostu albo mają pomysł, albo mają już nawet całą zrobioną historię, tylko może nie wiem, boją się opinii, ponieważ internet to internet, coś napiszesz i ci napiszą, że usuń to, nie rób tego więcej, okay. to i tak nie jest torgal, i tak dalej, i tak dalej. Więc super, że takie rzeczy powstają i, i trzeba je, je wspierać. Mhm. Ja tak jedyną taką oceniającą rzecz jaką wypowiem co do Cymeli to jest to, że okładka B autorstwa tutaj sobie sprawdziłem Krzysztofa Chładkiego jest bardzo fajna bardzo, bardzo fajna. Ona chyba w Krakowie była też zdecydowanie popularniejszą wersją okładki. Cymelia jest w dwóch wersjach okładkowych dostępna. Nie, nie wiem dokładnie jak to jest z gildią. Tutaj Andrzej sobie teraz chwilowo w przerwie cokolwiek robi i sprawdzi na gildii czy Cymelia jest dostępna. Ja natomiast powtórzę, że bardzo fajnie, że coś takiego istnieje, powstało. Nie umiem sobie przypomnieć tak na dobrą sprawę jakąś inną antologię skupiającą pre, pracę pre, całkowitych debiutantów bądź niemal całkowitych debiutantów. No i myślę, że z pewnością będę się rozglądał za. Niedostępna. Te... Niedostępne, ojej, szkoda. No to warto uderzyć bezpośrednio do Łukasza. Na, myślę, że na pewno ileś tam egzemplarzy jeszcze ma. Ehm, Trzymam kciuki za to, żeby takich... A wydawcą jest biblioteka. Mm -hmm, tak, biblioteka w Rumi. Mm -hmm. mm, nie, nie Łukasz, nie słowoobraz, tylko biblioteka w Rumi, ale no było na stoisku e, słowoobrazu dostępne w Krakowie. Trzymam. Nie, Łukasza było. A to, to było osobne stoisko, To Siedzieli obok, więc nie wiem. <laughs> okay. no, w każdym razie trzymam kciuki za to, żeby takich cymeli było możliwie jak najwięcej i żeby osoby, które tutaj już się opublikowały za lat parę... E, żebyśmy czytali ich zgłoszenia na Złotych do, Kurczakach. Dokładnie, dokładnie, żeby tak było i... Cóż, w styczniu. Tak, w tym? bo w lutym to są już nagrody. Okej, okay. no i co i ja ze swojej strony polecam ewentualne wsparcie tego projektu. Tak jak mówię, to chyba dyszkę kosztowało. Nie jestem dokładnie pewien, ale, ale jakoś naprawdę niedużo. No to co, na dzisiaj by było już wszystko. Kończymy. Tak, kurierów serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za to, że udało im się tutaj przybyć w, w godzinach wczesno, prawie poranno-popołudniowych. I... Yy, Dlatego będziemy, będą dwa cięcia, jedno cięcie tutaj gdzieś. Ileś będzie, ale Ile? może zrobimy tak, że nie słychać. Mm, może uda się zrobić tak, że nie, nie będzie słychać. Jak zwykle dziękujemy za uwagę, słyszymy się za dwa tygodnie po Pyrkonie. E, I co? Dziękujemy i do usłyszenia. Czołem. Cześć.